Choroba Katarzyny była dość ciężka, gdyż pacjentka majaczyła i wydawało jej się, że przebywa w Warszawie. Wywołało to żywy niepokój królowej Francji, która wyjeżdżając 7 października pisała do jednego z Francuzów. Zostawiam mą biedną matkę w godnym pożałowania stanie. Pan zna moje tkliwe uczucia do niej i wie, ile mnie kosztuje rozłąka. Samopoczucie Leszczyńskiej stale pogarszało się. W roku 1745 ostatni raz odwiedziła córkę. Miała jeszcze na tyle sił że w styczniu 1747 roku bano się przedstawić jej wiezioną do Paryża narzeczoną delfina pochodzącą z rodziny z nienawidzonych wettinów. Wkrótce potem, 19 marca, jednak zmarła, mając 67 lat. Choć prosiła o cichy pogrzeb, mąż pochował ją z ogromnym przepychem, wznosząc wspaniały nagrobek w kościele Notre-Dame de Bon Secours dłuta Adama Nicolas. Wesalu Zięć zarządził sześciomiesięczną żałobę dworską, a chcąc być dla osieroconej żony szczególnie miły, rozmawiał z nią przez całą godzinę, co uważano za zupełnie wyjątkowe wydarzenie. W dodatku przedtem troskliwie polecił, aby smutną wieść zaniósł królowej spowiednik ojciec Łabiszewski, znający ją od dzieciństwa. Powszechne oburzenie wywołały natomiast królewny, które wesoło bawiły się w dniu otrzymania wiadomości o śmierci babki. W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej Zwłoki Katarzyny pozostawiono nietknięte, choć jej małżonka zostały wyciągnięte z trumny i zbeszczeszczone, a obciętą głowę Stanisława obnoszono po mieście z triumfem. Dzięki temu jednak prochy króla dotarły po wielu przejściach przez Petersburg do Polski, natomiast ziemskie szczątki leszczyńskiej, która znacznie bardziej tęskniła za krajem, nadal spoczywają na obczyźnie. Maria Józefa Austriaczka Żona Augusta III. W lutym 1699 roku z Wiednia wyruszyła kawalkada 120 jeźdźców z Józefem, starszym synem cesarza Leopolda na czele, noszącym już za życia ojca tytuł króla węgierskiego. Zdążano na spotkanie narzeczonej Józefa księżniczki Wilhelminy Amalii Hanowerskiej. Uroczystości zaślubin odbyły się w kościele kapucynów 24 lutego. Wilhelmina jechała do ślubu w pozłacanej karoce a na bankiecie weselnym paliło się 500 świec. Niemniej poseł francuski napisał złośliwie, że panna młoda wyglądała brzydko, a jej oblubieniec robił wrażenie nieszczęśliwego. 8 grudnia 1699 roku młody małżonką urodziła się córka Maria Józefa. Przyjściu na świat arcyksiężniczki towarzyszyło powszechne rozczarowanie. Spowodowane to było faktem, że dynastii habsburskiej groziło wówczas wymarcie. Przedstawiciel starszej linii, król Karol II, bezdzietnie dogorywał w Hiszpanii. Cesarz Leopold przez wiele lat był jedynym męskim przedstawicielem linii młodszej, gdyż dwie jego pierwsze małżonki nie dały mu synów. Dopiero trzecia żona, Eleonora Nojburska, powiła Józefa i młodszego Karola. Pozostający na razie kawalerem, Karol miał wkrótce udać się do Hiszpanii, aby w razie śmierci kuzyna walczyć o prawo do tronu. Dlatego z niecierpliwością oczekiwano, że Józef zapewni przedłużenie linii austriackiej. Z radością powitano więc przyjście na świat młodszego brata Marii Józefy, co nastąpiło 29 października 1700 roku. Mały Leopold Józef żył jednak tylko 15 miesięcy. Podobno udusił się spalinami świec palących się w niewietrzonej komnacie przez całą dobę, które rozświetlały wnętrze tak, aby poddani mogli napatrzeć się przyszłemu władcy. Nieco wcześniej Wilhelmina Amalia znowu urodziła córkę, Marię Amalię. Więcej dzieci królowa węgierska nie miała. Kiedy arcyksiąże Karol wyruszył 19 września 1703 roku do Hiszpanii, gdzie zaczął toczyć długą wojnę z innym kandydatem do tronu, francuskim księciem Filipem, cesarz Leopold ustalił kolejność sukcesji. Gdyby żaden z jego synów nie posiadał męskich potomków, to wówczas całość ziem Habsburskich powinny były odziedziczyć po dwóch starszeństwa najpierw córki Józefa, a w razie ich śmierci ewentualne córki Karola. Tak więc kilkuletnia Maria Józefa stała się następczynią tronu i miała nią pozostać, o ile nie urodzi się jej brat rodzony lub stryjeczny. Leopold zmarł w 1705 roku. Za panowania ojca arcyksiężniczki sytuacja się nie zmieniła, gdyż rodzice nie mieli innych dzieci – Astryj się wprawdzie ożenił, jednak pozostawał bezdzietny. Żoną Karola została Elżbieta Krystyna Brunszwicka, protestantka, która dopiero przed ślubem przeszła na katolicyzm. W chwili zawierania małżeństwa była to piękna dziewczyna, ale potem chorobliwie się roztyła. Cesarz Józef zmarł w 1711 roku, jego następcą został Karol VI, który wkrótce zrezygnował z pretensji do tronu hiszpańskiego i zadowolił się koroną cesarską. Wprawdzie 12 kwietnia 1716 roku urodził się mu syn Leopold, ale żył tylko kilka miesięcy. 13 maja 1717 roku, kiedy Maria Józefa miała prawie 18 lat, przyszła na świat starsza córka Karola, arcyksiężniczka Maria Teresa, a niedługo potem jej młodsza siostra, arcyksiężniczka Maria Anna. W myśl zarządzenia cesarza Leopolda Maria Józefa powinna była pozostać następczynią tronu, gdy żaden męski przedstawiciel dynastii nadal się nie urodził. Jednak Karol VI zmienił wolę ojca. Wprowadzona przez niego sankcja pragmatyczna głosiła — Wszystkie posiadłości Habsburgów miały posiadać tego samego władcę i nie mogły być dzielone. Następczyniami obecnego cesarza w razie braku męskiego potomka będą jego córki, a dopiero na wypadek ich bezdzietnej śmierci bratanice. W ten sposób Maria Józefa i jej siostra zostały praktycznie pozbawione praw spadkowych. Na podstawie późniejszej ich działalności można sądzić, że obie miały ambiwalentny stosunek do sankcji pragmatycznej. Wychowane w absolutnym posłuszeństwie wobec cesarza i w ogromnym poczuciu solidarności rodowej, w jakimś sensie całkowicie zaakceptowały zarządzenie stryja, jednocześnie głęboko w podświadomości buntując się przeciw krzywdzącemu wyniesieniu ich kosztem młodszej kuzynki. Poza tym należało pamiętać, że podobno powszechnie, z mężem na czele, liczono, że schorowana Elżbieta Brunszwicka umrze i Karol VI będzie miał syna z następną żoną. Nad dzieciństwem Marii Józefy zaciążyły stosunki panujące pomiędzy jej rodzicami. Brzydka Wilhelmina Amalia była w dodatku o kilka lat starsza od swego małżonka. Kojarząc to małżeństwo, liczono, że potrafi go dzięki temu ustatkować. Józef był bowiem wyjątkiem w cnotliwej rodzinie Habsburgów. Już jako młody człowiek słynął ze swojej galanterii, miał kochanki i lubił się bawić. Kiedy do Wiednia przyjeżdżał znany Birband, elektor Saski, późniejszy król polski August II, to obaj książęta doskonale się rozumieli i wraz ze swymi metresami we czwórkę urządzali wesołe kolacyjki. Pomimo ślubu król węgierski, a później cesarz, miał liczne oficjalne przyjaciółki, z których do najsłynniejszych należały... Dorotea, pani von Daun, pani de Salamur i węgierska hrabianka Marianne Palfi. Wilhelmina Amalia była opuszczoną żoną. Podobno po urodzeniu Marii Amalii więcej nie zachodziła w ciąże, dlatego że mąż, pomimo braku męskiego potomka, przestał ją zupełnie odwiedzać. Oparcie i zrozumienie zaniedbana małżonka znalazła jednak u swej teściowej Eleonory Nojburskiej, która za życia Leopolda Miała duży wpływ na rządy. Po jego śmierci obie cesarzowe potrafiły przeforsować u Józefa niektóre swoje postulaty, gdyż nowy władca czuł się winny w stosunku do żony, a matki, która go niesłychanie ostro krytykowała, wyraźnie się obawiał. Dzięki temu Wilhelmina Amalia wtrącała się do polityki, popierała oddanych sobie ludzi i mogła nawet odebrać wicekrólestwo Mediolanu najlepszemu austriackiemu wodzowi, księciu Eugeniuszowi Sabałckiemu, i przekazać je swemu krewnemu księciu Modeny. Po nagłej śmierci Józefa na ospę, regentką do chwili powrotu z Hiszpanii Karola została Eleonora Nojburska. Podjudzona przez Wilhelminę Amalia rozprawiła się wówczas z ostatnią kochanką syna, hrabianką Palfi, którą upokorzono i skonfiskowano otrzymane od cesarza kosztowności, a księcia Lamberga, organizatora rozrywek i miłosnych przygód Józefa, wygnała z dworu. Po powrocie do Wiednia nowy władca Karol VI okazywał bratowej należyty szacunek, w związku z czym mieszkała ona nadal z córkami w Schönbrunn. Mówiono, że 45-letnia wdowa przeżyła wreszcie swój romans, zakochując się w Belgu Konradzie Albercie Diorzel, któremu wyrobiła u szwagra tytuł książęcy. Marii Józefie wpojono w dzieciństwie głęboką religijność. Obie wychowujące ją cesarzowe były rzeczywiście szczerze pobożne. Zarówno ojciec Wilhelmina Amali, jak i ojciec jej matki urodzili się jako protestanci i dopiero w wieku dojrzałym z głębokiego przekonania zmienili wiarę. Nawrócenie ojca cesarzowej dzieło jezuitów było głośnym ówczesnym wydarzeniem. Eleonora Nojburska słynęła z tego, że choć jako dobra żona towarzyszyła rozmiłowanemu w muzyce cesarzowi Leopoldowi na koncertach, to jednak zawsze brała ze sobą psał też. Po śmierci męża nie zdejmowała do końca życia szat żałobnych, Często odwiedzała ufundowany przez siebie klasztor i jeszcze więcej czasu poświęcała dobrym uczynkom i praktykowaniu miłości bliźniego. Zresztą obie cesarzowe, poza religijnymi, przekazywały arcyksiężniczkom także treści intelektualne. Z obu pań babka, jako bardziej bystra, znała francuski, kiedyś tłumaczyła mężowi książki z tego języka. Miała poza tym uzdolnienia artystyczne i komponowała muzykę do psalmów. Wilhelmina Amalia niżej stała pod względem intelektualnym od teściowej, jednak i ona dobrze znała język i kulturę francuską, a w pewnym stopniu także i włoską, gdyż była wnuczką palatynowej Anny Gonzagi, młodszej siostry królowej polskiej Ludwiki Marii, a po śmierci ojca mieszkała początkowo we Francji u swojej ciotki księżnej Condy, żony wieloletniego pretendenta do tronu polskiego, a później we Włoszech u innej krewnej księżnej Modeny. Pomimo wydziedziczenia na rzecz kuzynki, obie arcyksiężniczki, a zwłaszcza starsza z sióstr, pozostawały bardzo dobrymi partiami i o ich rękę starało się szereg europejskich dworów. Już w roku 1704 wystąpił w imieniu syna z ofertą matrymonialną August II, król polski i elektor saski. W tym okresie Maria Józefa była jeszcze dzieckiem. Podobna propozycja została więc ponowiona po śmierci Józefa I. Na drodze do zawarcia tego małżeństwa stało jednak wiele przeszkód. Po pierwsze, Królewicz był jeszcze wówczas protestantem, choć przypuszczano, że jego konwersja jest tylko kwestią czasu. Po drugie, jako posagu arcyksiężniczki August II domagał się korytarza przecinającego Śląsk, który połączyłby Polskę z Saksonią. Po trzecie, o rękę Marii Józefy ubiegali się i inni kandydaci, z których najpoważniejszy, książe lotaryński, Zmarł wprawdzie w roku 1711, ale inny elektor bawarski wykazywał dużo energii i cierpliwości. Po czwarte wreszcie Karol VI, widząc w bratanicach ewentualne rywalki do tronu swego potomstwa, nie kwapił się wydawać je za wpływowych książąt. Dążąc do umocnienia katolicyzmu w Saksonii, projekt małżeństwa Marii Józefy z Królewiczem Polskim popierali jezuici oraz dyplomacja papieska. W kwietniu 1712 roku przybył do Wiednia wysłannik dworu warszawsko-drezdeńskiego, ojciec Salerno, wiedzący listę Augusta II do cesarza i obu cesarzowych wdów. Król Polski starał się o rękę starszej arcyksiężniczki, ale godził się także na młodszą. Karolowi VI obiecywał przymierze, a jego matce pomoc w szerzeniu katolicyzmu. Jednak odpowiedź cesarza była wykrętna, a zgoda uzależniona przede wszystkim od przejścia Fryderyka Augusta na katolicyzm. Gdy to nastąpiło w maju 1716 roku, ojciec Salerno ponownie przybył do Wiednia. Otrzymał wówczas od Karola VI zapewnienie, że jedna z jego bratanic poślubi królewicza polskiego, a cesarzowa matka obiecała, że wybranką stanie się starsza z jej wnuczek. Zbliżenie z Saksonią popierało kilku wpływowych ministrów, w tym książe Eugeniusz. Niemniej obawiano się zrazić Bawarię, której elektor wyraźnie uzależniał posiłki na wojnę z Turcją od zaręczyn syna, i szantażował cesarza kokietowaniem Francji. W początku roku 1718 zjawił się poza tym w Wiedniu poseł nowego konkurenta, księcia sawojskiego. Na prośbę ojca Salerno Karol VI zaprosił świeżo nawróconego podróżującego po Europie Fryderyka Augusta. Kulewicz przybył do Wiednia 3 października 1717 i w cztery dni później został przyjęty przez cesarza i całą jego rodzinę. Nie wiadomo, jakie były odczucia obojga młodych w czasie tego spotkania. Maria Józefa miała wówczas 18 lat, a Fryderyk August 22. Na ogół jednak młody wetin zrobił nad Dunajem zdecydowanie korzystne wrażenie. Kilkakrotnie spotykał się z rodziną cesarską, m.in. został zaproszony na wieczór sylwestrowy. Niemniej Karol VI wciąż nie wyrażał zgody na zaręczenie bratanicy – a poseł elektora bawarskiego nadal przekupywał dostojników w dążeniu do pozyskania ręki starszej jacy arcyksiężniczki. Ogólnoeuropejski układ sił sprzyjał jednak zbliżeniu Wiednia z Dreznem. W odpowiedzi na amsterdamskie przymierze francusko-rosyjsko-pruskie 5 stycznia 1717 roku zawarty został traktat cesarza z Saksonią i Anglią. Poza tym osłabiony konfederacją tarnogrodzką August nie domagał się już korytarza przez Śląsk. W tej atmosferze Karol VI przyjął 26 lutego 1719 roku królewicza i powiadomił go o swej zgodzie na małżeństwo. W dwa dni później, z zachowaniem wszelkiej etykiety, narzeczony złożył wizytę Marii Józefie, a 3 marca odbyła się uroczysta uczta zaręczynowa z udziałem całej rodziny cesarskiej. Następnego dnia Fryderyk August wyjechał do Drezna. W Saksonii rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do uroczystości weselnych. Wrażliwy na zaszczytne koligacje August II czynił je zresztą dużo wcześniej, jeszcze w chwili, gdy nie było wiadomo, która z cesarskich córek zostanie jego synową. zaślubinom tym postanowił nadać wyjątkowo wspaniałą oprawę. Szybko kończono więc kolejny etap budowy pałacu Czwinger w Dreźnie, a jednym z powodów transakcji polegającej na odstąpieniu przez króla Polski królowi Prus 600 dragonów w zamian... Za 117 wyrobów z chińskiej porcelany służących do zdoby komnat była myśl o nadchodzących uroczystościach. W protestanckiej Saksonii z niechęcią przyjmowano projekt habsburskiego mariażu i stany protestowały przeciw publicznemu wyznawaniu katolicyzmu w tym księstwie. W takiej atmosferze 13 sierpnia August i jego syn podpisali kontrakt małżeński, w którym m.in. uznawali sankcję pragmatyczną, i zrzekali się jakichkolwiek roszczeń do ziem austriackich. Tego dnia Fryderyk August ponownie wyjechał do Wiednia, dokąd przybył 19 sierpnia. 20 sierpnia 1719 roku odbył się uroczysty ślub młodej pary, udzielony przez Nuncjusza Papieskiego. W dwa dni potem Maria Józefa na zawsze opuściła Wiedeń. Obie cesarzowe odprowadziły ją cztery mile za miasto. Tam przenocowano a nazajutrz Eleonora wydała obiad pożegnalny, po którym nastąpiło rozstanie z rodziną. Do Pragi małżonkowie jechali razem, ale później on pospieszył do Drezna, aby jednak prędko wrócić i spotkać Austriaczkę na granicy Saskiej. 1 września przybyli do Pirnau, skąd rozpoczynał się uroczysty wjazd. Powitana przez swój nowy dwór, którego marszałkiem został hrabia Dietrichstein, oraz grupę pań polskich z wojewodziną trocką Eleonorą Ogieńską na czele, Maria Józefa pojechała dalej wraz z mężem łabą na statku imitującym okręt doży weneckiego, dekorowanym kitami strusich piór. Towarzyszyło im wiele drobnych łódek. Rzeką płynęli tylko dwie mile, potem wysiedli przed polem z namiotami, gdzie oczekiwał synową August II, mający po jednej stronie dostojników polskich, a po drugiej saskich. Maria Józefa chciała kilka razy paść do nóg teścia, ale ten ją zawsze powstrzymywał. Król wkrótce wrócił do Drezna, natomiast uroczysty wjazd młodych małżonków odbył się następnego dnia. Jechali w karecie mającej szyby z kryształu, której towarzyszyło pięć innych z damami saskimi, austriackimi i polskimi. Feldmarszałek Fleming dowodził oddziałem wojskowym. Teściowie oczekiwali w sali tronowej. Maria Józefa padła im do nóg i całowała ręce. 3 września przedstawiono kulewiczowej dostojników. W imieniu Polaków witał ją po łacinie prymas, na co ona odpowiedziała po francusku. Nazajutrz był wielki bal, który August II rozpoczął polonezem. 5 września oglądano komedię francuską, a następnego dnia Igrzyska zwierząt. Na arenę wpuszczano kolejno trzy byki, tygrysa, żubra, dwa lwy, sześć niedźwiedzi, ponownie tygrysa i dziesięć dzików, które ze sobą walczyły. Bale, festyny, gonitwy, turnieje, opery, komedie, karuzele, fajerwerki i polowania trwały nieprzerwanie przez dwa tygodnie. Brało w nich udział 800 gości, w tym siedmiu książąt udzielnych. 18 września odbyło się na przykład polowanie wodne na łabie. Najpierw damy przebrane za najady śpiewały hymny na cześć króla, później strzelano z łodzi do wpędzanych do rzeki 500 saren i jeleni, część przywieziono aż z Puszczy Białowieckiej. 28 września wśród zwierząt były także niedźwiedzie. Tegoż dnia odbyła się uczta wśród dekoracji pozorujących kopalnie srebra. Dwa dni wcześniej, w czasie festynu na cześć Merkurego, pochód gości poprzebieranych za Turków, Chińczyków, Hiszpanów, Francuzów, Negrów, Indian, Węgrów, Rosjan i Polaków prowadzili książe Wirtemberski i hrabina Manteufel. W związku z tymi uroczystościami wybito wiele medali. Sprowadzono z Portugalii grupę autentycznych murzynów. Spędzono do pracy tłumy okolicznych mieszkańców. Między innymi odbyła się defilada górników parade, obiekt słynnej akwareli. I w całości wydano 4 miliony talarów, sumę na owe czasy wręcz astronomiczną. Dzięki temu jednak zaślubiny te są obecnie uważane za jedną ze wspanialszych uroczystości barokowych na świecie. Poza tym król wystąpił do papieża o przyznanie kapelusza kardynalskiego ojcu Salerno, który skojarzył małżeństwo jego syna. 3 września 1720 roku w kolegiacie św. Jana w Warszawie odbyła się konsekracja nowego kardynała. Rozpoczął się zupełnie nowy, nie zawsze łatwy etap życia Marii Józefy. Mąż był dla niej dobry i prędko zyskała na niej silny wpływ, jednak wydaje się, że we wczesnym okresie małżeństwa Fryderyk August potajemnie zdradzał swą nieładną małżonkę. W każdym razie jeden z synów jego przyjaciela, Słukowskiego, był do Kulewicza zdecydowanie podobny. Tego właśnie Maria Józefina ogromnie się bała. Pamiętając z dzieciństwa kochanki ojca, a aktualnie mając przed oczami faworyty Augusta II, Kulewiczowa lękała się, że i ona zostanie opuszczoną żoną. Potrafiła jednak nie dopuścić do tej sytuacji. Mąż nigdy nie odważył się zdradzać jej jawnie a z biegiem lat stawał się chyba coraz bardziej wierny, likwidując nawet pokątne miłostki. Teść był dumny z pochodzenia synowej, a potem zadowolony z jej płodności. Okazywał jej dużo szacunku, choć swym trybem życia obrażał jej poczucie moralności i oburzał powierzchownym, niedbałym podejściem do zagadnień religijnych. Sama Maria Józefa była szczerze i głęboko wierząca. Poza tym pomiędzy Augustem II a jego synową Często dochodziło do różnic w poglądach politycznych. Kulewiczowa do końca życia stryja była absolutnie lojalna wobec domu Habsburgów, a król, szukając sprzymierzeńców gotowych poprzeć jego ambitne plany, nie czuł się związany żadnymi traktatami. Górując nad mężem i inteligencją, i ambicją, i energią, Maria Józefa wkrótce stała się faktycznym przywódcą tzw. Młodego Dworu, i z czasem odgrywała coraz bardziej uchwytną rolę w kształtowaniu polityki saskiej. Znaczenie jej zwłaszcza wzrosło od chwili, gdy August II zaczął podupadać na zdrowiu. Będąc zręczną dyplomatką, lubiła skrywać swój udział w rozgrywkach politycznych. Była bardzo głęboko przekonana o swym wysokim pochodzeniu i o przysługujących jej z tego tytułu prawach. Do innych cech charakteru Marii Józefy należała dobroć, myślność oraz umiłowanie przepychu i zbytku. Miała rozwinięte poczucie obowiązku, w następstwie czego dużo czasu poświęcała reprezentacji oraz wychowaniu dzieci. Odznaczała się surowością obyczajów, co nie przeszkadzało jej jednak brać czynnego udziału w życiu dworskim. Fryderyk August miał nieporównanie słabszą osobowość. Wprawdzie jako młodzian zapowiadał się bardzo dobrze, jednak wkrótce po ślubie wystąpiła u niego gnuśność, która z wiekiem przyjęła zastraszające rozmiary. Jako człowiek dojrzały, dużą część czasu spędzał na wycinaniu figurek z papieru. Bardzo lubił polowania, ale z biegiem lat stał się na tyle leniwy, że zadowalał się nieraz strzelaniem z okna do spędzonych na podwórze psów. Poza tym, po 45 roku życia, na skutek jakiejś choroby nóg, miał trudności w chodzeniu, a ponieważ jednocześnie słynął z obżarstwa, to ogromnie się roztył. Nigdy nie miał wielkich ambicji i chętnie dawał się innym wyręczać w rządzeniu. Z trudem i powoli podejmował jakieś decyzje, ale gdy to już uczynił, był niesłychanie uparty. Niemniej był niewątpliwie dobrym człowiekiem i wspaniałomyślnym monarchą. Miał silne i różnorodne zamiłowania artystyczne i w dużym stopniu przyczynił się do tego, że Drezno stało się poważnym ośrodkiem kultury europejskiej. Poza tym lubił przepych, sam się wspaniale ubierał i chciał, by jego otoczenie było kosztownie wystrojone. W rezultacie, pomimo licznych wad, należał do najbardziej popularnych w Polsce królów. Młode małżeństwo wkrótce doczekało się potomstwa. 18 listopada 1720 urodził się syn, książę Fryderyk August. 24 października 1721, książę Józef August. 5 września 1722, książę Fryderyk Christian. 24 listopada 1724 księżniczka Maria Amalia. 13 września 1727 księżniczka Maria Małgorzata. 29 sierpnia 1728 księżniczka Maria Anna. 25 sierpnia 1730 książę Franciszek Sawery. A 4 listopada 1731 księżniczka Maria Józefa. Pojawienie się tak licznego potomstwa zaczęło u niektórych doradców budzić refleksję, w jaki sposób Saksonia zapewni posagi i apanarze dzieciom Królewiczowej. Ona sama tym problemem na razie nie przejmowała się, zwłaszcza, że spotkało ją jako matkę szereg nieszczęść. Pierworodny Fryderyk August zmarł już 22 stycznia 1721, a następny Józef August 14 marca 1728. Trzeci kolejny, Fryderyk Christian, który po zgonie starszych braci stał się następcą tronu, we wczesnym dzieciństwie przebył jakieś schorzenie, może choroba Heinogomedinia, w wyniku którego utracił władzę w nogach i do końca życia był przykuty do fotela, choć umysłowo rozwijał się bardzo dobrze. Pozycja kulewiczowej na dworze teścia była trudna z trzech względów. Po pierwsze starzejący się August II miewał jeszcze kochanki i otaczał się swym nielegalnym potomstwem. Fryderyk August był zresztą z nim w dobrych stosunkach, a w roku 1726 popierał niepopularne w Polsce starania przyrodniego brata Maurycego Saskiego, syna hrabianki Aurory Kenigsmark, o księstwo kurlandzkie. Sytuacja ta zmuszała Kulewiczową do licznych kompromisów. Na przykład 10 października 1730 roku uświetniła swą obecnością uroczyste wesele ukochanej córki królewskiej Hrabiny Orzelskiej. Matką jej była warszawska winiarka Renard, z księciem Holstein Beck, a wkrótce po własnym ślubie musiała przyjąć metresę teścia Henriette von Osterhausen, właśnie przez niego porzuconą. Drugim źródłem trudności były sprawy religijne. Saksonia jako bastion protestantyzmu wrogo przyjęła przejście na katolicyzm swego władcy i jego syna. Luteranką pozostawała matka Fryderyka Augusta, królowa Krystyna Eberhardyna, która dawniej przewodziła protestanckiej opozycji, ale potem przebywała w swojej wiejskiej posiadłości i rzadko pokazywała się w Dreźnie, a 5 września 1727 roku zmarła. Po jej zgonie August II rozważał projekt poślubienia królewny pruskiej Wilhelminy, co zresztą Marii Józefie zostało zaoszczędzone, gdyż wybranka nie zgodziła się przejść na katolicyzm. Jako margrabina Bayreuth stała się ona później autorką słynnych pamiętników i korespondencji z bratem Fryderykiem II. W związku z tymi planami na początku 1728 roku odbyły się w Saksonii odwiedziny króla pruskiego i następcy tronu. Podejmowano ich bardzo uroczyście, urządzając szereg zabaw. W Coich House nie przerywano balu, choć wybuchł pożar, który strawił całe miasto, a w Dreźnie z powodu odwilży zwożono śnieg z pól, trzystu pojazdami, aby mogła się odbyć planowana wcześniej sanna. Margrabina Bayreuth pisała, że jedną z atrakcji było wprowadzenie przez Augusta II jej ojca do komnaty, gdzie na sofie leżała naga, piękna dziewczyna. Ale to się pobożnemu Fryderykowi Wilhelmowi nie spodobało. Głęboko wierząca królewiczowa w sprawach religijnych nie szła na kompromisy i ze wszystkich sił krzywiła wiarę swoich ojców. Sasi porzucający ewangelicyzm mieli zapewnione urzędy, godności, ordery i pensje. Dobrze też były widziane małżeństwa mieszane pod względem wiary, przy czym córa Habsburgów pilnowała, aby dzieci zostawały katolikami. Charakteryzując tę sytuację, w kilkanaście lat później poseł angielski Williams pisał, żeby mieć łaskawość Marii Józefy, trzeba być dobrym katolikiem. Tak na przykład chcąc zdobyć jej względy, Wyrzekła się luteranizmu porzucona przez Augusta faworyta Osterhausen, a królewiczowa poradziła tej pani, rada była obowiązująca, aby po konwersji jakiś czas przebywała w klasztorze. Poza tym żona następcy tronu czyniła pobożne fundacje, a na dworze umocniła rolę jezuitów, przy czym wkrótce jej własnym najbliższym doradcą stał się spowiednik obojga małżonków, ojciec Guarini. Całości bardzo przyczyniła się do umocnienia wpływów katolickich w Saksonii. W uznaniu tych zasług otrzymała w roku 1739 od Klemensa XII złotą różę. Trzecią trudność stanowiły stosunki z rodziną. Wprawdzie kontakty z Wiedniem uległy pewnemu rozluźnieniu, gdyż babka cesarzowa Eleonora zmarła 19 stycznia 1720 roku, Siostra Maria Amalia 5 października 1722 poślubiła księcia Karola Alberta Bawarskiego od roku 1726 elektora, a matka cesarzowa Wilhelmina Amalia po wyjeździe młodszej córki do Monachium przyniosła się z Szenbrunu do klasztoru. Ale Maria Józefa pozostawała lojalna wobec stryja. W Dreźnie stała się więc głową partii pro-habsburskiej przeciw wszelkiemu zbliżeniu Saksonii z Francją.